Rozpocznijmy od modlitwy, kochani. Ojcze Niebiański, dziękujemy za ten wspólny czas, który możemy tu dzisiaj wieczorem razem spędzić. Za wolność, w jakiej możemy się spotkać w imieniu Twojego Syna. Za wolność, by rozważać Twoje Słowo. I, pray, Father, I prosimy, Ojcze, byś nas prowadził i uczył nas. Me, I Połóż swoją rękę na mnie, gdy ja uczę. Pavel, I na Pawle, gdy tłumaczy. Us, I na nas wszystkich, gdy słuchamy Twojego Słowa. Niech to nie będą tylko słowa, ale słowa, które będziemy mogli wprowadzać w nasze życie. Prosimy, byś uczył nas poznania Ciebie. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. All right, very good. Have a seat. It's good to koniecznie. 70% chance of rain tomorrow or tonight. Niekoniecznie. Nie. Tam damy Macikowi powerpointy. Cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, mimo tego, że jest tak troszkę mokro i jest duża szansa, że jutro też będzie padało. I cieszę się, że nie wszystkich Was wystraszyłem moim długim przemawianiem zeszłego wieczoru. I dotrzymam wczorajszej obietnicy. Zajmiemy się dzisiaj tylko jednym atrybutem Boga. Nie nie before we take a break. I nie obawiajcie się, nie będę mówił przez dwie godziny, zanim nie zrobimy przerwy. We'll time, we'll break, we'll Będziemy mieli jeden wykład, później będzie przerwa, a po przerwie możecie zadawać pytania. Dzisiaj zajmiemy się wiecznością Boga. In I rozpoczynając Ponownie podkreślam konieczność patrzenia na ten atrybut w kontekście jedności Boga. Żaden Boży atrybut nie jest ważniejszy od innego Bożego atrybutu. Ale jest ten jeden atrybut jedności, który jeśli pominiemy, to wtedy możemy zniekształcić pozostałe atrybuty Boga. Dlatego tak mocno podkreślam tą jedność Boga. Ponieważ ta właśnie jedność Boga zmusza nas do tego, byśmy patrzyli na Boga w całości Jego atrybutów, a nie podnosili jeden atrybut Boga nad inny. Jedną z trudności, jaką napotkałem w moim osobistym studiowaniu Słowa Bożego, było utrzymywanie wszystkich atrybutów Boga w moim umyśle i umiejętność widzenia, jak one ze sobą współdziałają, jak one współgrają ze sobą. I'm learning, but it's a slow uczę się tego, ale przyznaję, że, nie, że jest to powolny proces. To a pilnuję siebie, aby nie faworyzować jakiegoś jednego Bożego atrybutu ponad inne. Przyznaję, że gdy byłem młodym chrześcijaninem, faworyzowałem miłość Boga, czy łaskawość Boga, ponad sprawiedliwość Boga, czy gniew Boga. Ale teraz coraz bardziej doceniam, jak te atrybuty wzajemnie się uzupełniają i jak harmonizują ze sobą. Zacznijmy więc dzisiaj omawiać tą wieczność Boga. Teologowie czasami Czasami mówią o nieskończoności Boga i mówią o tym, że Bóg jest bezgraniczny, nie posiada żadnych granic i to oczywiście jest prawdą dotyczącą Jego natury. Ale jeśli w ten sposób podchodzimy do wieczności Boga, to czegoś w tym brakuje. Element Elementu czasu. Ponieważ gdy mówimy o tym, że Bóg nie jest niczym ograniczony i nie posiada granic, to tutaj mówimy w kategoriach jednak czasu. Innymi słowy, Bóg istnieje od zawsze. Nie było takiego momentu, kiedy Boga nie było. Kiedy mówimy o wieczności Boga, musimy również mówić o Jego niezależności. Niezmienności. Dziękuję. Mówimy o jego niezmienności, że Bóg jest zawsze taki sam. Podkreślamy fakt, że nasz Bóg się nie zmienia. Jaki był, taki jest i taki zawsze będzie. Czas natomiast domaga się zmian. Each is from the last Każda kolejna sekunda jest inna w pewien sposób od minionej. Just wait one second. Now my fingers moved. It's a whole different scenario. Jedna sekunda i później kolejna sekunda, mój palec się przesunął i już jest zupełnie inny scenariusz. Right now I am one thing. In five seconds I will be a different person. W, w tym momencie jestem jedną osobą, ale za pięć sekund już będę inny, chociażby w sensie tego, co myślę. Ale Bóg Jahwe nie jest inny z sekundy na sekundę. I dlatego, że Jahwe jest niezmienny. Istnieje poza czasem. Now here's an for us today. I to jest pewien trudny dla nas dzisiaj do uchwycenia w ogóle koncept. Yahweh and he time. stwarza i definiuje, określa czas. In Genesis 1, w pierwszej Księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale i piątym wierszu time. czytamy, że Jahwe stwarza czas. W wierszu trzecim powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. And then he defined the light that he made. A później zdefiniował to światło, które uczynił. Opisał to językiem, który my rozumiemy, który, y, którym my się posługujemy. Czytamy w piątym wierszu, że światłość nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą i był wieczór i poranek dzień pierwszy so a, a, darkness, starts, a, a więc mamy okres światłości następnie okres ciemności i gdy Ponownie pojawia się światłość, to jest kolejny dzień, nowy dzień. I to słowo dzień w języku hebrajskim has a of for in the modern world. we współczesnym świecie jest obiektem różnych kontrowersji między naukowcami. Because, uh, Ponieważ współcześni naukowcy, gdy mówią o ewolucji. Ci, którzy wierzą w stworzenie w stworzenie, mówią, że to stworzenie zajęło miliony, a może nawet miliardy lat. Więc mamy dzisiaj chrześcijan, którzy nazywają się teistycznymi ewolucjonistami. Wierzą, że Bóg stworzył świat, ale trwało to miliony czy miliardy lat. I e, używają jako obrony swojego stanowiska e, odkrycia naukowe i zwracają się do tego fragmentu z pierwszej Księgi Mojżeszowej 1.5 i redefiniują słowo dzień, hebrajskie słowo jom. I prawdą jest, że to hebrajskie słowo jom może być używane na trzy różne sposoby. In Genesis 1, w pierwszej księdze Mojżeszowej 1:14. To słowo opisuje okres światła w ciągu 24 godzin dnia. Therefore from our traditional understanding of a day that would just be one half of a day if you were at the equator. Czyli tak jak my używamy dzisiaj słowa dzień, nie oznacza dnia i nocy, ale tylko ta połowa, jakby doby, połowa doby. If you go to 2, 4, ale gdy otworzymy drugi rozdział Księgi Rodzaju, czwarty wiersz, yom is used to an of time. tutaj słowo jom opisuje jakiś dłuższy okres czasu. Raczej tutaj ten termin jest używany jako takie podsumowanie. Ale najczęściej to słowo jest używane w Piśmie Świętym jest to a 24-hour period of rotation for the earth um, to accomplish or to be in a day. W takim właśnie znaczeniu 24-godzinnego dnia, gdy Ziemia obraca się wokół swojej osi. I w pierwszym rozdziale Bóg sześciokrotnie posługuje się tym Słowem w takim właśnie sensie. Jak well, że Skąd wiem, że Bóg używa tego słowa w takim właśnie znaczeniu doby, czyli obrotu ziemi wokół swojej osi? Zauważcie, co czytamy w wierszu piątym. Był wieczór i był ranek, jeden dzień. Dzień. Więc to słowo może odnosić się do jakiegoś dłuższego okresu czasu, it talks about just one and one ale nie tutaj. Tutaj widzimy wyraźnie jeden wieczór i jeden ranek. I nie odnosi się to też do y, tego okresu światłości dnia, czyli do, nie całej doby, tylko połowy doby. Ponieważ wyraźnie widzimy, że jest wieczór i jest poranek. A więc mamy tutaj bardzo konkretnie określony ten dzień. So, while context is going to ultimately determine the meaning of yom. Dlatego kontekst determinuje ostateczne znaczenie słowa jom w jego użyciu w danym kontekście. W pierwszym rozdziale Księd Księgi Rodzaju widzimy, że ten to słowo odnosi się do okresu 24 godzin. Więc dla nas nie tylko lexically, but philosophically, what it means to create in one day. A więc book definiuje nam pojęcie tego okresu tworzenia zawężając go do okresu jednego dnia. Jest interesting to see the Greek word that's used in the Septuagint for in the place of Yom. Ciekawe jest przyjrzenie się też greckiemu terminowi, który pojawia się w Septuagincie, w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. W greckim języku to słowo, które jest tam użyte, opisuje okres czasu od wschodu słońca do kolejnego wschodu słońca. A więc Bóg definiuje dla nas znaczenie czasu. I gdy przyglądamy się jego stworzeniu czasu w pierwszej Księdze Mojżeszowej, filozoficznie dochodzimy do wniosku, że jeśli Bóg stworzył czas, to sam istnieje poza czasem. Gdyż jeśli Bóg istniałby w czasie, to czas byłby jakby poza Nim i byłby jakby Jego Stwórcą, więc tego nie możemy zaakceptować. I dlatego też nie jest to niekro, go tylko definiować Cię jako god a więc nie byłoby właściwym nazywanie Go nieskończonym Bogiem, ponieważ nieskończony może oznaczać niekończący się, ale posiadający początek. Czy już zaczynamy gdzieś tam gubić się w tych wszystkich filozoficznych dewagacjach? Nieskończoność ogranicza naszą definicję Boga, więc lepszy jest termin wieczność. Pewien filozof. The który żył w, 18? w XVIII wieku, powiedział, że wieczność zaprzecza jakiemukolwiek pojęciu czasu w istocie natury Boga. All right, so let's look at what the Bible has to say about describing God's eternity. Przyjrzyjmy się temu, co Biblia mówi na temat wieczności Boga. And I first want to take us to Psalm chapter 90, verse 2. Uh, verse Pierwszy fragment z psalmu 90, wiersz 2. It says, before the mountains were born, Or you gave birth to the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowały ziemię i świat od wieków na wieki ty Boże. And so the Psalmist is saying by saying everlasting to everlasting, the impossibility that time could ever be a part of God's character. Psalmista używa tutaj takiego zwrotu od wieków na wieki, pokazując nam, że Bóg istniał zawsze, i nie było czasu, kiedy Bóg nie istniał. Job robi to w inny sposób w 36 rozdziale i wierszu 26. W tym momencie jest to fragment wypowiedzi Elihu, który kieruje swoje słowa do Hioba. I Elihu próbuje pouczyć Hioba, który jest od niego starszy i mądrzejszy. About the eternity and the grandness of God. Mówi o wieczności i wielkości Boga, and he says in verse 26, behold, God is exalted and we do not know him, the number of his years is unsearchable. I Elihu w 26 wierszu mówi, oto Bóg jest wielki i nie możemy go poznać, a liczba jego lat jest niezbadana. Uh, what... A więc Elihu mówi, że nie jesteśmy w stanie dostrzec ani początku, ani końca w Bogu. Paweł opisuje Boga w liście do Efezjan w trzecim rozdziale i dwudziestym pierwszym wierszu. Exalting God in Jesus Christ, He says this. Wywyższając Boga w Jezusie Chrystusie, mówi takie słowa: and ever. Jemu, czyli Bogu, niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. I then some of the more classic understandings of, God's eternity are found in the book of Revelation. I mamy jeszcze klasyczne zrozumienie Boga, o którym czytamy w Księdze Objawienia. I to odnosi się nie tylko do Trójjedynego Boga, ale szczególnie do osoby Jezusa Chrystusa. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, w ósmym wierszu, Uh, the writer saying, or the speaker saying, I am the Alpha and the Omega, says Lord, the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. If you're the beginning and the end, then you're covering everything in time and saying that you're outside of time. Jeśli ktoś mówi o sobie, że jest początkiem i końcem, to znaczy, że obejmuje wszystko, co istnieje w czasie i jest poza czasem. I Księga objawienia kończy się tak jak się zaczyna i w 21. rozdziale czytamy and he said to me it is done omega the beginning and w szóstym wierszu 21 rozdziału Bóg mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. One more time in 22, I ponownie w dwudziestym drugim rozdziale Lord, niemal ostatnie słowa pańskie In 13 wiersz Ja jestem alfa i omega początek i koniec pierwszy i ostatni. Nie ma wątpliwości czytając księgę objawienia że mamy do czynienia z wiecznym Bogiem. But there is one way that affirms The of God, that's found in his name. Również potwierdzenie wieczności Boga znajdujemy w jego imieniu. This is where we go to 3, verse 14. Księga Wyjścia, trzeci rozdział i wiersz czternasty. Moses has been commissioned by God to take a message back not only to the people of Israel, but to Pharaoh himself. Bóg posyła Mojżesza z poselstwem nie tylko do dzieci Izraela, ale również do samego Faraona. A Mojżesz obawia się przemawiać do synów Izraela, ponieważ nie miał z nimi kontaktu przez minione 40 lat. A wcześniej, kiedy jeszcze był w Egipcie, nie mieszkał razem z Izraelitami. They were just, um, aware of their common ethnicity. Byli jedynie świadomi tego, że są z tego samego narodu. I więc so Moses asked God, How can I go to Pharaoh and what do I need to say? i Mojżesz pyta się Boga jakże ja mam pójść do Faraona jakże mam przemawiać do synów Izraela aby oni uwierzyli, że Ty mnie posłałeś And you know what it says in verse 14. i wiecie co Bóg do niego mówi tutaj w wierszu 14 God says to Moses, give them my name. Bóg mówi do niego przekaż im moje imię My name's Yahweh. Nazywam się Jahwe. What does Yahweh mean? Co znaczy Jahwe? It means I am that I am, or I will be that I will be. Znaczy, ja jestem, który jestem, albo będę, tym kim będę. The Hebrew scholars are a little divided among whether it should be understood in the present or in the future tense. Hebrajscy językoznawcy dyskutują nad tym, czy tutaj powinniśmy to oddawać w czasie teraźniejszym, czy w czasie przyszłym. Ale jakbyśmy na to nie patrzyli, sens jest taki sam. Opisuje jego wieczne istnienie. Istnienie poza czasem. I Bóg chce, abyśmy w ten sposób o Nim myśleli, gdy wypowiadamy Jego imię. I jeśli to dobrze zrozumiemy, to lepiej też zrozumiemy to, co jest napisane w Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale. Because Ponieważ Jezus prowadzi taką długą dyskusję z przywódcami Izraela. I jak wiecie, Jezus przekonuje ich o tym, że On jest Synem Boga, czyniąc się w ten sposób równym Bogu This is very of and the To jest niezwykle ważny element zrozumienia i przyjęcia Ewangelii. We must that Jesus is God. musimy uznać, że Jezus jest Bogiem. And not to recognize him as God or as the Son of God is to Not have the in our and minds. Nie uznanie go za syna Bożego, prawdziwego Boga, jest odrzuceniem czy nieprzyjęciem Ewangelii do naszych serc. Jesus to be the son of God. Jezus prowadzi z nimi tą rozmowę kierując ich oczy na fakt, że on prawdziwie jest synem Boga. What the to I e, ci przywódcy żydowscy tracą totalnie nad sobą panowanie, gdy słyszą słowa Jezusa zawarte dla nas w 58 wierszu. Jezus has said that he was before Abraham's time. Jezus mówi o sobie, że zanim Abraham był on jest your I Żydzi zaczynają się z Nim wspierać, mówiąc przecież: nawet nie masz 50 lat a mówisz, że Abraham że istniejesz przed Abrahamem?. And so Jesus Gives a, very clear in verse 58. a więc Jezus tutaj w 58 wierszu bardzo wyraźnie mówi kim jest. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam zanim Abraham był, ja jestem. Nie wiemy, czy powiedział to w języku hebrajskim czy aramejskim, ale jeśli mówił do nich w języku hebrajskim, He would have said Yahweh, powiedziałby Yahweh, co podkreślałoby właściwość przetłumaczenia tego znaczenia imienia w czasie teraźniejszym w języku hebrajskim. It's two words ego I me. Gdyż w języku greckim są tutaj dwa słowa ego i me. I to jest czas teraźniejszy. So, what is Yahweh's perspective on time? A więc jaka jest perspektywa Boga Jahwe na czas. And we need to go back to Psalm 90 to uh, to see God's perspective Musimy zwrócić się do psalmu 90, aby zobaczyć Bożą perspektywę. We before, go Już wcześniej przyglądaliśmy się wierszowi drugiemu, teraz wiersz czwarty. Czytamy tutaj, tysiąc lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął or as merely a watch in the night. I Jak nocna straż. So a więc to co tutaj psalmista mówi i do czego później apostoł Piotr nawiązuje w swoim liście, jest fakt, że tysiąc lat dla Boga jest jak jeden dzień. And so my mind works a little differently than everybody else's. I myślę, że mój umysł działa nieco inaczej niż innych ludzi. Więc ja pomyślałem, jak to przełożyć na życie człowieka, który ma 70 lat. In the years. Na lata obliczeniowe z perspektywy Jahwe. Więc jeśli powiemy, że jeden rok to jest 365 dni słonecznych, więc 70 lat Daje nam 25 milionów, 550 tysięcy dni z perspektywy Jahwe. Myślę, że te liczby robią wrażenie i tylko tym chciałem się z wami podzielić. Ale Bóg Jahwe zawsze patrzy czas jakby z perspektywy dzisiaj, teraz. Bóg nie musi czekać na to, co jutro się wydarzy. And we find this in 2 Peter chapter 3, verse 8. Czytamy o tym w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale i ósmym wierszu. Because Peter's taking Psalm ninety verse four and he's stating it in a different way. Piotr bierze ten wiersz z Psalmu 90, czwarty wiersz, i parafrazuje go, przedstawia go w inny sposób. He says: But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. I Piotr mówi: niech to nie ujdzie waszej uwagi, umiłowani, że jeden dzień. U Pana jest jak tysiąc lat, a jest... tysiąc lat jest jak jeden dzień. A więc co Piotr próbuje nam powiedzieć? Jahwe postrzega wydarzenia w czasie. Jakby one cały czas dla niego istniały. One są. On nie patrzy na nich z perspektywy upływającego czasu. Now, like Może ktoś z was spróbuje tak popatrzeć na wydarzenia w czasie. Lives, On przeżywa każdą chwilę w naszym życiu tak jakby to była jedna chwila. That's scary, God can my life to me very I to jest niepokojące wręcz dla mnie, ponieważ Bóg może przedstawić podsumowanie całego mojego życia w bardzo krótkim czasie. Call this the of God. Teologowie mówią o tym jako o, takiej, o takim przejrzystym pojmowaniu Boga. Co oznacza, że Bóg jest w stanie zobaczyć wszelkie szczegóły dotyczące życia Jego stworzeń w jednym momencie. I tutaj mam pewną ilustrację, którą widzicie na ekranie. Kiedy mówimy o Bożej wieczności, Bóg ma taką umiejętność jako wieczny Bóg, że jest w stanie postrzegać stworzenie, za czasów Noego, krzyż, wielki ucisk i wieczny stan, to wszystko obejmuje jakby jako jedność, jako całość. Jednocześnie widząc każdy poszczególny fragment wydarzeń i wszystko, co działo się w tym okresie, w konkretnych szczegółach, jednocześnie. <laughs> Nawet ciężko o tym w ogóle mówić. <laughs> Powiem, że to przerasta moje możliwości umysłowe, żeby w ogóle próbować wyjaśniać Jego wieczność. są Jego wieczność? Jakie więc są konsekwencje dla nas właściwego pojmowania wieczności Boga? Po pierwsze, rozumiemy, że Jahwe rządzi w czasie i kontroluje czas. Innymi słowy, czas nie rządzi Jachwę, ani Go nie kontroluje. Bóg nie musi czekać, aż coś się wydarzy, żeby się dowiedzieć, co się stanie i w związku z tym dopiero podejmować decyzję. On po prostu wszystko wie. Gdyby tak nie było, Bóg nie byłby Bogiem w takim sensie, w jakim Go rozumiemy, ponieważ sam byłby kontrolowany czy ograniczony przez upływający czas. And in fact Isaiah 46, verses 9 and 10, w Księdze Izajasza w 46 rozdziale mówi nam, że Bóg kontroluje czas. Czytamy, że Bóg kontroluje czas. It said, but in verse 9, but these two things shall come on you suddenly in one day, loss of children and widowhood. No, that's 77. That won't give us any answers. Uh, verse 9, remember the former things long ago, for I am God and there is no other. I am God and there, there is no one like me, declaring the end from the beginning and from end.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 zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to czego jeszcze nie było, mówię, mój zamiar się spełni i wykonam swoją całą wolę. Widzimy tutaj kolejny atrybut Boga, który pomaga nam zrozumieć wieczność Boga. Here we see sovereignty combined with widzimy tutaj suwerenność która łączy się z jego wiecznością prevails, to God's and say it again in three parts please mm. yes, okay. <laughs> so, so you've got a good memory why don't you start Okay, so when we and eternity, Więc kiedy połączymy suwerenność Boga i Jego wieczność, it's God's desire that prevails, to widzimy, że Boże pragnienie zwycięża, not some action of man in the future that may go contrary to God's plan. A nie jakieś działanie człowieka w przyszłości, które mogłoby się sprzeciwiać Jego woli czy Jego działaniu, Bożemu działaniu, co musiałoby, co mogłoby zmienić strategię Boga w przyszłości albo spowodować, że musiałby wrócić do początku i zmienić swoje plany stosownie do tego, co jakiś człowiek kiedyś tam uczyni. Podoba mi się to, w jaki sposób Biblia opisuje Bożą pełną kontrolę nad czasem. Widzimy na przykład to w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, w 30 i 31 pierwszym wierszu, gdzie widzimy, że Bóg ma wszystko już zaplanowane aż do dnia sądu. Przeczytajmy to, co tutaj znajdujemy w wierszu 30 i 31. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that Bóg wprawdzie pomijał czasy nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził sprawiedliwie cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył. Bóg nie czeka, aż jakieś wydarzenia będą miały miejsce i dopiero wtedy coś zdecyduje, ale On już zdecydował o dniu sądu, ustalił ten dzień sądu z góry. Widzimy to również w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i czwartym wierszu. Czytamy tutaj, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Co pomogło mi zrozumieć ten wiersz z perspektywy Bożej wieczności, było spojrzenie na pierwszą obietnicę dotyczącą odkupienia, którą Bóg dał człowiekowi. First is given in 3, a ta pierwsza obietnica znajduje się w Księdze Rodzaju 3:15. Without going into all the details, that verse says God is going to nie wchodząc w szczegóły, tamta obietnica mówi nam, że przychodzi czas, gdy Bóg pośle człowieka, który będzie odkupicielem. I Ewa zrozumiała, że jest to Boża obietnica. I kiedy urodził się Kain, to ona sądziła, że on jest wypełnieniem tej właśnie obietnicy. The way that we know that she this way, i wiemy to stąd, Dlatego że nazwała swojego drugiego syna Abel. And you don't understand the meaning of Abel. Ale chyba Patrząc face. na Wasze twarze, widzę, że nie znacie znaczenia imienia Abel. Abel 1. 1. Ale to imię Abel znajduje się w Księdze Kaznodziei 1.1. Ale, ale tylko w języku hebrajskim możecie to zobaczyć, że tam chodzi też o Abla. Kiedy jest to przetłumaczone, to słowo z języka hebrajskiego, to co tam znajdujemy? Marność nad marnościami. A więc gdy Ewa urodziła swojego drugiego syna, a więc gdy Ewa urodziła swojego drugiego syna, The thoughts of the Jewish commentators. I to nie są jakieś moje tutaj e, wymysły, tylko podaję Wam komentarze żydowskich rabinów. Nie tych współczesnych, ale tych starożytnych komentatorów hebrajskich. Że ona powiedziała, że to było znawne myślenie, że Cain był powtórzeniem w promocie Genesis 3.15. promise. Oni mówią, że gdy urodził się Abel, to Ewa nazwała go w ten sposób, mówiąc, że to było marność, że ona myślała, że to Kain jest tym wypełnieniem obietnicy danej jej przez Boga. Warto poświęcić czas na przeanalizowanie imion wszystkich patriarchów, aż do dziesiątego rozdziału księgi Rodzaju. In the Wszystkie te imiona wyrażają nadzieję na przyjście Mesjasza w bliskiej przyszłości. Wracając do listu do Galacjan, czwartego rozdziału i czwartego wiersza, próbując teraz zebrać razem te wszystkie myśli dotyczące wieczności Boga, Jezus, widzimy, nie przyszedł w pierwszym tysiącleciu istnienia ludzkości ani w ciągu dwóch pierwszych tysięcy. Przyszedł w pierwszych, po, po czterech tysiącach lat. Bóg czekał cztery tysiące lat, zanim posłał swojego Syna na świat. I Paweł mówi tutaj, że to był doskonały czas Jedno z pierwszych pytań, które chcę zadać Bogu jest dlaczego to był doskonały czas? Dlaczego nie posłałeś go już jako pierwszego zrodzonego syna? Or why not in the modern day when there were houses with heat and also indoor plumbing? Albo nie we współczesnych czasach, kiedy już jest ogrzewanie w domach i kanalizacja w domach. Dlaczego posłałeś swojego syna w czasach, kiedy ludzie żyli w takich kiepskich warunkach? Ale jak Paweł mówi i jak opisuje to historia, Jezus przyszedł w doskonałym czasie. I mam jeszcze kolejne pytanie, na które Piotr już odpowiedział w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale i dziewiątym wierszu. Dlaczego Bóg opóźnia swój sąd?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 o, oh, jakże cierpliwego Boga mamy, But here's the scary thought. ale tu jest pewna niepokojąca myśl. Two words for anger and wrath in the Greek w języku greckim mamy dwa słowa, które opisują gniew. Jedno an słowo, opisuje gniew powstrzymywany, który nie wyraża się na zewnątrz. Building and building and building Ale ten gniew wzrasta i wzrasta wewnątrz człowieka. I kiedy dojdzie do zenitu, wybucha, i wtedy dochodzi do różnego rodzaju aktów przemocy. Patient, jeśli Bóg jest cierpliwy, i on powstrzymuje swój gniew z powodu grzeszności i buntowniczej postawy rodzaju ludzkiego. Wyobraźcie sobie, jaki będzie rezultat wybuchu Jego gniewu, o którym czytamy w Księdze Objawienia, od 6 do 19 rozdziału. To też musi być częścią nas naszego poselstwa, Ewangelii. To dla tych, którzy nie Faith in work. Aby zachęcać i wzywać ludzi do pokuty teraz i wiary w Jezusa Chrystusa, aby, być, aby mieć udział w jego zbawieniu, który jest głoszone w Ewangelii. Ale let's look at the relationship of eternity with the other attributes of God or some of the other attributes of God. Spójrzmy jeszcze na wieczność Boga w połączeniu z innymi atrybutami bożymi. Let's go back to immutabil, immutabil, immutability, immutability. <laughs> jeszcze raz spójrzmy na, jak to było Krzysiu? Na niezmienność Boga, dziękuję. So whatever, is under, whatever begins is undergoing change. Cokolwiek się rozpoczyna, następnie ulega przemianie. Jeśli Jahwe miałby początek, then he is wtedy ulegałby jakimś zmianom. And so he be and he be wtedy nie byłby niezmienny i nie byłby wieczny. jeśli so jest to musi być ale jeśli jest wieczny, jest też niezmienny. Pomyślmy o świętości i mówimy tutaj o jego doskonałości. Jeśli jakaś istota ma swój początek, All right. And then we'll look at one more attribute and compare it with eternity. Do we need to turn on the camera or is it already I been? have no idea. <laughs> Solid. Hi. So if we look at omnipotence, jeśli więc mówimy o Jego Wszechmocy, o Bożej Wszechmocy, begins was once nothing. wszystko, co istnieje, kiedyś nie istniało, nie było nic. And therefore had no power. A więc też nie miało nic, żadnej mocy. If Yahweh began, Jeśli Jahwe miał swój początek, He is not God because he has no power. Nie byłby Bogiem, bo był moment, w którym nie miał żadnej mocy. And he is a liar. I wtedy byłby kłamcą. In denial of Deuteronomy 6, Zaprzeczając słowom, które czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w czwartym rozdziale, where he says that he is God and he is the only God that there is. Gdzie mówi o tym, że jest jedynym Bogiem, jaki istnieje. The thinking that there was another god who created Yahweh to be a god. Negując takie koncepcje, że był jakiś inny bóg, który stworzył Boga Jahwe. I w Isaiah 45 verse 5, i w księdze Izajasza w 45 rozdziale gdzie Bóg mówi, że ja jestem Jahwe i nie ma żadnego innego Boga obok mnie. All right, so let's define eternity. A więc przejdźmy do definicji wieczności Boga Jahwe and we need to start out with the preliminary thought that Yahweh's eternity expresses his, his freedom from all time limitations. Po pierwsze, wieczność jachwe wyraża się w jego wolności od wszelkich ograniczeń czasowych. Another Innymi słowy, Jahwe jest poza czasem w swojej istocie albo jeszcze innymi słowy w Jahwe nie ma żadnego, żadnej zmiany czasowej nie ma żadnego jakiegoś rozwoju w czasie więc nasza definicja Jego wieczności zbiera te wszystkie elementy beginning end. Yahweh nie jest ograniczony w czasie, nie ma początku, nie ma w sobie żadnej przemiany i nie ma końca. I Yahweh widzi wszystkie wydarzenia, i działania w czasie jako jedno. I teraz wypowiem zdanie, które bardzo lubię, które jest bardzo trudne do zrozumienia. Powiedziałem w tym podsumowaniu atrybutów Boga, że Yahweh jest w czasie, że Jachwe jest w czasie, istnieje w czasie i poza czasem w tym samym czasie. Wow, that's that's quite a thought, isn't it? To nie jest takie proste, ha? Ha? I can't even fathom that, but that's God. Ja nawet tego nie ogarniam, ale taki jest Nasz Bóg. I want to wind down though by having you ponder eternal suffering. Chciałbym, abyśmy to jeszcze zastanowili się nad wiecznym cierpieniem. I, I chciałbym, żeby to słyszeli niewierzący. Ponieważ mówię wam o tym, dlatego że powinniście dzielić się tym z niewierzącymi. Ile jesteśmy w stanie podać synonimów wieczności? Here's what comes to, my mind. to przychodzi mi na myśl. Everlasting. Nieskończony. Niekończący się. Without terminus. Bez końca. Forever. Na zawsze. Na zawsze. Perpetual existence. Trwałe istnienie. niekończące się istnienie. incessant, Nie się. Nie kończące się. Jak? większe, no, ok, cisłe, no, niekończące się. That those are, those three last ones are like the same in Polish. Oh, okay. constant is different a little bit. Yeah, okay. I ciągnę imam na końcu. We're, we're describing a really long time that never ends. Innymi słowy, opisujemy bardzo długi czas, który się nigdy nie kończy. now, now we need to look at hell. A teraz pomyślmy o tym w kontekście piekła. I w księdze objawienia mamy taki dokładniejszy termin mówiący jezioro ogniste. W Mateusza 5 i 18. W Ewangelii Marka 9 i liście Jakuba 3 rozdziale Revelation 19, i Księdza Objawienia 19 rozdziale it's described as an eternal place of fire. czytamy o tym miejscu jako wiecznym miejscu ognia. Have you ever been burned? Czy kiedykolwiek sparzyliście się? Bardzo really isn't it? Jest to bolesne, nieprawdaż? Czy kiedyś zdarzyło Wam się poparzyć, tak że mieliście bąble? Ten ból towarzyszy nam 24 godziny na dobę. Czy możecie sobie wyobrazić coś takiego przez wieczność? W Mark 9, ten miejsce śmierci jest naznaczony jako miejsce, gdzie słońce. Never to eat. W Ewangelii Marka 9:48 piekło jest przedstawione jako miejsce, w którym robak nie umiera, jakby ciągle człowiek jest toczony przez robactwo. Czy kiedyś jakiś robal chodził po waszym ciele? To jest jeszcze nic w porównaniu z tym, jakby ten robak zaczął jeść waszą skórę, czy ciało. To takie wręcz obrzydliwe. 2, w Ewangelii Mateusza 8 rozdziale i w drugim liście Piotra piekło jest opisane jako miejsce wiecznej ciemności. I ciemność oddaje samotność. kiedy dorastałem jako młody chrześcijanin, I starałem się dzielić ewangelią z moimi znajomymi. I heard some of them say I would rather be in hell partying with my buddies than Being in heaven with a bunch of goody Niektórzy moi znajomi mówili, wolę znaleźć się w piekle, gdzie będę dobrze bawił się z moimi kumplami, niż być w niebie z takimi nudziarzami religijnymi. It's a bad view of hell, isn't it? Ale To jest bardzo kiepskie wyobrażenie piekła. Ponieważ Jezus i Pismo Święte maluje zupełnie inny obraz. Mówi, że piekło jest bardzo samotnym miejscem i to na wieczność. Jesteś tam sam, nie bierzesz udziału w żadnej zabawie. Wołasz, ale nikt Cię nie słucha. You're looking for companionship, but you won't find it. Szukasz towarzystwa, ale go nie znajdziesz. A temu wszystkiemu towarzyszy bardzo intensywne cierpienie. Czy ktoś z was był kiedyś w szpitalu? Most of the time you're left alone by the doctors and nurses who only come in to check and make sure that you're still breathing. Większość czasu, jeżeli leżysz w szpitalu, to jesteś sam od czasu do czasu tylko lekarz zagląda i sprawdza czy jeszcze dychasz. Ale generalnie jest tam samotnie. Czekasz, że ktoś ci odwiedzi i będziesz mógł z kimś porozmawiać. Feeling of loneliness in the hospital waiting for somebody to visit in the midst of great suffering is what hell is like without any light at all. To cierpienie samotności i oczekiwanie na jakieś towarzystwo w szpitalu jest niczym w porównaniu z cierpieniem piekła, w którym nie ma żadnej perspektywy spotkania kogokolwiek i bycia z kimkolwiek, ale ciągłe cierpienie. Niewierzący nie chcą Boga i dla nich przeznaczone jest piekło. Samotność, której nikt nie będzie Ci towarzyszył i współczuł. To jest obraz, który musimy malować przed niewierzącymi, ponieważ tak wygląda wieczne cierpienie. Wieczny Bóg nie stworzył nas do takiego miejsca, żebyśmy spędzili wieczność bez Niego. On uczynił nas do społeczności z sobą, abyśmy z Nim spędzili całą wieczność. I przez Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu umożliwił nam spędzenie wieczności ze sobą. Myślę sobie o niedzielnym poranku. I mam taki zwyczaj, że gdy wchodzę do budynku kościelnego, w myślach rozważam słowa psalmu setnego. Krzycz radośnie Panu cała ziemią. Przyjść przed Jego oblicze z radosnym śpiewaniem w świetle wiecznego cierpienia niewierzących. Słowa tego psalmu napełniają mnie radością w świetle poznania Chrystusa i tego, że Chrystus mnie zna. O tym powinniśmy myśleć, gdy przychodzimy wielbić Boga. Powinniśmy myśleć o Bogu, który jest obecny w czasie i jest jednocześnie poza czasem, cały czas. I o w God's holiness, God's justice and God's love and grace. i winniśmy o tym myśleć w kontekście zrozumienia Boga, który jest sprawiedliwy, który jest święty, ale który też jest pełen miłości i łaski. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, który zapłacił na krzyżu dług za nasze grzechy. W świetle Bożej wieczności powinniśmy mieć w sobie więcej wdzięczności i uwielbienia Boga, i wszelkiej łaskawości tego wszystkiego, co powinniśmy mieć. Well, we're going to, uh, take a break now. Zrobimy teraz przerwę i gdy wrócimy, możecie zadawać pytania. Uh, we'll Pomódmy się i zrobimy przerwę. Well, in Ojcze niebiański, Dziękujemy, że na nowo pozwalasz nam przyglądać się Twojemu charakterowi w świetle wieczności. I dziękujemy, że możemy przyglądać się Twoim różnym atrybutom w świetle Twojej wieczności. Że możemy podziwiać Twoją niezmienność. Even your grace in our life. Podziwiać Twoją łaskę w naszym życiu. Pomóż wziąć nam to wszystko, czego uczyliśmy się tutaj tych dwóch wieczorów. And help us to to get the right Pomóż nam rozmyślać na tym i właściwie to rozumieć. behavior, abyśmy też właściwie postępowali, myśląc Twoje myśli, tak jak Ty. Prosimy o to ku chwale Twojego Syna w nas. Amen.